Sobota, 7 marca 2026 roku. Słuchacie właśnie 593 nawizanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Zakatarzony Szymas. Nie wiem, czy to alergia, czy chore zatoki, ale już trzeci dzień leci mi woda z nosa, więc nawet rozważałem, czy nie odpuścić sobie tego nagrania, zwłaszcza, że mnie trochę głowa zaczęła boleć dzisiaj, ale wziąłem paracetamol. Jakimś magicznym sposobem tym razem zadziałał dosyć szybko. Nie chcę robić sobie kolejnych zaległości między innymi z podcastem, więc uznałem, że dobra jednak spróbuję. Dziś trochę na ostatnią chwilę, ale jednak spróbuję domknąć tegoroczny czas podsumowań. Czas podsumowań. Tak, w dwóch poprzednich odcinkach 18 gości i gościń dzieliło się z Wami swoimi polecajkami. W sumie wymienili ponad sto książek, filmów, miksów, gier, seriali, eventów czy płyt muzycznych. W sumie. Tak, nie że z każdego medium po sto, ale w sumie tego ponad setka wyszła. Teksty kultury i wydarzenia, które ich zdaniem, tak, gości i gościń, ich zdaniem zasługują, by znaleźć się w podsumowaniu roku i by polecać je dalej. Tego mogliście już posłuchać przed tygodniem i dwa tygodnie temu, a dziś ja pozwolę sobie na subiektywny przegląd tytułów, które w 2025 roku rzuciły mi się w oczy czy w uszy i wprawdzie premierowo obcowałem głównie z medium filmu. To głównie filmy oglądałem tak w miarę na bieżąco, jeżeli chodzi o nowości, chodziłem do kina w miarę regularnie i tak dalej, ale jakoś tam śledzę też rodziny rynek książki, więc i o książkowych premierach co nieco wam opowiem. A jak mi starczy sił, jak nie padnę w połowie tego nagrania, to może i pozwolę sobie na krótki segment growy. Część tytułów oczywiście się powtórzy względem tych, które już zostały wymienione, ale widzę, że mam też na liście trochę rzeczy nowych. I podobnie jak tydzień, dwa tygodnie temu, pod podcastem, w poście, tak, czy w opisie filmu na YouTube, będzie lista tego wszystkiego, o czym mówię. Więc nie musicie notować na bieżąco, tak. Możecie po prostu zajrzeć tam do tego spisu treści i potem sobie na spokojnie wybrać to, co tam dla was wydaje się najbardziej ciekawe. No i zaczynamy od książek. Abstrahując od naszego rynku wydawniczego, tego polskiego, lokalnego, wypada zaznaczyć, że na rynku anglojęzycznym nowych horrorów nie brakuje. Całkiem sporo się dzieje. W 2025 pojawiły się nowe powieści, chociażby Stevena, Grahama Jonesa, Nata Cassidy'ego, Diego Hendrixa, czy Joe'ego Hill'a. A to nie wszystko, bo pisarki także publikowały dość aktywnie Sylvia Moreno-Garcia, Rachel Harrison, Kylie Lee Baker, Kat Dan, Mona Awat, Isabel Canas, Lucy Rose, Cassandra Kao, Ling, Ling Huang, Daisy Pierce czy Katrin Deng. Wszystkie one opublikowały nowe książki w 2025 roku. Gdy przeglądałem właśnie różnego rodzaju plebiscyty na najlepszy horror, jakieś tam konkursy, no to zobaczyłem, że jest tego naprawdę cała masa, bo oprócz tych autorek i autorów, których wymieniłem są jeszcze oczywiście jakieś tam pojedyncze inne nazwiska, więc jeżeli czytacie horrory w oryginale, no to w oryginale czy po angielsku, no to zapewne się nie nudziliście, a wasz portfel trochę ucierpiał i gdy ja tak to sobie przeglądam trochę tak z ciekawości, nie trochę w ramach tego, że chcę mieć jakieś tam rozeznanie w tym temacie, chcę być jakoś tam ekspertem od horroru czy trochę właśnie pod ten podcast na przykład no to korci mnie czasem, nie by zgarnąć taką premierę w jakimś anglojęzycznym e-booku ale potem przypominam sobie zaraz ile świeżynek wychodzi u nas po polsku no i na ogół odpuszczam, tak, no bo po pierwsze i tak na bieżąco nie, tego tu nie przeczytam tak od razu zaraz po zakupie no może jakąś tam jedną pojedynczą rzecz się zdarzy, ale raczej rzadko i często bywa tak, że ja coś kupię po angielsku, a potem to i tak wyjdzie po polsku rok później, czy dwa lata później, więc szkoda trochę mi jednak tego hajsu. Kiedyś śledziłem w ogóle wszystkie wydawane u nas nowości na bieżąco, tak? Robiłem sobie notatki z tego wszystkiego, jakieś Excelki prowadziłem i kupowałem praktycznie wszystko. Dziś nawet nie próbuję, bo jest tylu wydawców i tyle premier, że ciężko za tym wszystkim nadążyć. Tak naprawdę Osobiście mniej więcej co 2-3 miesiące przeglądam premierę i za każdym razem rzuca mi się w oczy co najmniej kilkanaście tytułów, czasami kilkadziesiąt i nie kupuję wszystkiego, ale nawet po selekcji jest tego pewnie kilka kartonów rocznie. Na potrzeby tego podsumowania wymienię tylko najważniejsze premiery, ale też tak subiektywnie. W ogóle no, te podsumowania miało być subiektywne, więc ja nie staram się tutaj znaleźć, jakichś takich obiektywnie najlepszych rzeczy tylko po prostu powymieniać tytuły które mnie zainteresowały i które w mojej opinii są warte uwagi. Uprzedzam też, że z całej tej listy, którą zaraz usłyszycie, sam przeczytałem raptem 7 pozycji, więc nie ręczę jakoś za jakość wszystkich, ale wszystkie kupiłem i albo już się walają po mojej biblioteczce, czy gdzieś dookoła mnie tutaj, bo mam trochę takich książek, z którymi nie wiem co zrobić, bo w sumie fajnie by je było przeczytać, ale no nie ma szans, żeby po nie sięgnąć w najbliższym czasie, więc można by je gdzieś upchnąć, ale nie wiem gdzie bo jak je upchnę za głęboko, to potem będę ich szukał. No w każdym razie wala się ich tutaj trochę, a jeszcze mam karton w drodze, bo tak się złożyło, że w jednym zamówieniu pojawił się preorder i dotrze dopiero pod koniec marca do mnie taki kartonik jeszcze malutki z książkami. No było. W każdym razie tak nie wszystko jeszcze czytałem, ale wszystko zamówiłem i zacznijmy od grubego wydarzenia od czegoś wyjątkowego otóż w 2025 roku wydawnictwo Mac wydało w końcu drugi tom Ksiąg Krwi Clive'a Barkera ukazał się w tej serii horrorów bez nazw od wydawnictwa Mac i no chyba już nikt w to na pewnym etapie nie wierzył bo krążyły też te wszystkie newsy na temat tego, że no nie da się ustalić praw do części tekstów właśnie z ksiąg krwi, że nie da się uzyskać tych praw aktualnie, że no to po prostu od strony prawnej to jest jakiś koszmar, a tutaj w końcu doczekaliśmy się tego drugiego tomu zbiorczego z częściami 4, 5 i 6. W dodatku Mark zaskoczył nas podwójnie, bo nie tylko wydał to, ale jeszcze wydał w dwóch różnych szatach graficznych. Co było bardzo miłym posunięciem i też takim ukłonem w stronę czytelników, bo ten tom ukazał się zarówno w szacie pasującej do tego jak został wydany pierwszy tom zbiorczy przed laty, jak i w nowej szacie graficznej. I jeszcze w tej nowej szacie graficznej, która pasuje znowu do tego jak ta seria horrorów bez nazwy wygląda od y, trzeciego bodajże czy czwartego tomu no to w tej nowej szacie wznowiono także pierwszy tom zbiorczy. Więc teraz można mieć Księgi Krwi tom zbiorczy pierwszy i tom zbiorczy drugi w jednej szacie graficznej albo w dwóch szatach graficznych. Zgadnijcie, w ilu mam ja, <grych> oczywiście. No to jest absolutnie książkowe wydarzenie roku. Rzecz no w sumie radosna, ale jednocześnie trochę smutna, bo jakoś na tym samym etapie, kiedy ten tom się pojawił, no to pojawiły się doniesienia że Mac zamyka tę serię horrorów bez nazwy i wprawdzie one już zostały <głos> anulowane, te doniesienia, bo okazuje się, że jednak coś jeszcze w tej serii raczej się ukaże, ale no czy wszystkie te plany, czy nie, no nie wiadomo, tak to jest kosmos, jeżeli chodzi o informacje na ten temat. Miejmy nadzieję, że Mac jednak jeszcze jakimiś grozowymi książkami nas uraczy. I skoro mowa o Barkerze, to Planeta Czytelnika także zaskoczyła, bo wydała oprócz licznych, licznych, licznych, najdziwaczniejszych antologii także Hellraiser'a. Hellraiser'a piętno marka Alana Millera, a więc sequel Powrotu z piekła, o którym opowiadaliśmy z Jerem w 543 tygodniu nadawania. Sequel, o którym pewnie też wam opowiemy, prawdopodobnie teraz w 2026 na łamach Nekro. Zwłaszcza, że jeszcze przed polską premierą zakupiliśmy wydanie anglojęzyczne z Jerrym, ale jakby co to ja to polski od planety też kupiłem razem z Maniakiem na łódzkich targach książki 2025. Oba leżą tutaj pod ręką i mam nadzieję, że właśnie w tym roku coś o nich nagramy. Poza tym, co tutaj jeszcze się wydarzyło w Polsce? No wydawnictwo 9 oczywiście szalało. Odpowiada ono za dwie największe premiery z tego polskiego poletka. W 2025 roku wydawnictwo 9 wydało Kiedy będziesz gotowy iść", Wojciech Guni oraz Czarną Skrzynkę, Dawida Kajna. I tak, tak, tak, wiem. Kiedy będziesz gotowy iść, to nie jest horror, to sam Gunia powtarza na każdym kroku, że to absolutnie groza nie jest. Czarna skrzynka, no też horrorem nie jest, ale myślę, że oba te tomy, obie te książki, każdemu fanowi grozy jednak się spodobają, więc warto je sobie gdzieś tam na listę tytułów do nadrobienia wrzucić. Poza tym Korsarz, właściciel tak dziewiątki, którego mogliście usłyszeć tydzień temu, tutaj też w czasie podsumowań, wznowił jeszcze Dom Wszystkich Snów w wydaniu poprawionym, też zbiór tekstów Wojciecha Guni, w przeciwieństwie na przykład do maczetowego Jakubika, nie pozdrawiam, dom wszystkich snów, czytałem jeszcze w starym wydaniu, ale to nowe oczywiście też nabyłem, zwłaszcza, że akurat y, DWS-u jestem fanem. Dziewiątka wypuściła także skończyła właściwie wydawać w tym poprzednim roku kolekcjonerskie wydanie dzieł zebranych Stefana Grabińskiego, na które z powodów finansowych się na razie nie skusiłem, chociaż korci cały czas, tylko no to jest całkiem spora sumka a i tak w dziewiątce robi absurdalne zakończenia i kupiłem za to sobie trylogię księżycową Żuławskiego która chyba wyszła jeszcze w 2024 a ją nabyłem w 2025 roku w każdym razie no super, że takie ekskluzywne wydania pewnego rodzaju klasyki też się ukazują teoretycznie w 2025 wyszły jeszcze antologia Insekcje, która zbiera na razie całkiem pozytywne opinie w moim otoczeniu Antologia Sny Umarłych 2025 z tą genialną okładką. no Jak już wiecie, Wojtek poinformował, że na ten moment jest to ostatni tom Snów Umarłych. Więcej nie będzie. Korsarz to też ostatnio potwierdzał. Więc chyba tym bardziej warto gdzieś tam teraz się w te Sny Umarłych zaopatrzyć, jeżeli chcecie mieć te ich antki na półkach. No i w 2025 kupiłem w dziewiątce jeszcze Krainę Nocy Williana Hope'a Hodgsona oraz Ondynę. Friedricha de la Motte i choć wiadomo, że Hodgson ważniejszy tak obiektywnie, no to ja subiektywnie jako germanista bardziej jagam się z Ondyny. Super, że w ogóle ktoś na to wpadł w dziewiątce. Nie spodziewałem się, że w Polsce Ondyna się ukaże, a tutaj był niespodzianka. Bardzo się z tego cieszę. I skoro mowa o klasyce, no to w serii Najlepsze powieści gotyckie wydawnictwa CM tak, w tej serii z tym okropnym logo wklejanym na okładki. Okładki, które wyglądają jak wygenerowane AI. One są okropne, ale no, ale są, tak? No, to, to są książki mimo wszystko dobre. Wyszedł w tej serii Zamek w Otranto. Horace Walpole, Zamek w Otranto, klasyczek. Prawdopodobnie mówię go też w jakoś w tym roku, bo chciałbym akurat tę powieść jak najszybciej przeczytać, ale mogę już zaznaczyć, ja byłem przekonany, że to jest jakaś cegła, nie? że to jest takie porządne tomiszcze, a ta książka nawet z podwójnym wstępem ma niecałe 150 stron, Trochę mnie to zaskoczyło, ale spoko. Tak? To w sumie nawet tym lepiej, bo szybciej przeczytam i szybciej coś na ten temat nagram. Poza tym wydawnictwo Zyskiska wydało Czarownictwo dla Zbłąkanych Dziewcząt, Greiliego Hendrixa, które już tutaj chyba nawet dwa razy było wymieniane, jak nie trzy. Southambridge, Jeffa Van Der Meera, o którym też Gunia na pewno wspominał, czyli anihilacja, Absolucje, Anomalie i Afirmacje. Nie wiem czy czwarty tom nie ukazał się dopiero teraz, no ale nadal. E, jak gdyby zaczęto to wznawiać w 2025, przepraszam, no, i jeszcze zyski wydało: Pozwól mi wejść. I ona, Ivy i to może nie jest nowa powieść na polskim rynku, ale to stare wydanie się wyprzedało. Czasem na aukcjach miała jakieś absurdalne ceny, więc super, że Linkwist wraca. Mam nadzieję, że na pozwól mi wejść i życzliwości z ubiegłego roku się nie skończy, tylko zysk pójdzie za ciosem i więcej Linkwista do Polski sprowadzi. Poza tym wydawnictwo akurat, no ono musi się pojawić w tym zestawieniu, wydało jakieś absurdalne ilości horrorów. Między innymi Pisklęta i Mary, Nata Diego co tam jeszcze się ukazało, Har, Davida Sodergena, Coś się dzieje w naszym domu, Josha Mallermana, clown w polu kukurydzy, Adama Cezara, Slufut, opowieść o Wiedźmie Broma i jeszcze kilka innych pozycji, może nie będę wymieniał już wszystkich. W każdym razie super, że jest wydawnictwo, które tak mocno weszło teraz w horror. Widzę też, że wydają w tym roku, już w 2026 kolejne tomy Birdbox. Malermana, więc może i drugiego tomu Klauna się doczekamy. To jest właśnie jedna z tych powieści, które ja kupiłem jakoś rok temu z tej mojej perspektywy w oryginale, znaczy w oryginalno po angielsku. I okazuje się, że teraz mamy polskie wydanie. tak? I mam nadzieję, że też doczekamy się innych książek Broma. Nie żebym coś sugerował, ale krampus, może by tak krampusa wydać przed świętami, czy w ogóle kiedykolwiek w dowolnym momencie byłoby super, tak? No mam nadzieję, że broma coś jeszcze u nas się ukaże. Z kolejnych wydawców wypada wspomnieć Albatrosa, który wydał m.in. wyrocznie Tomasa Oldego Huwolta i wznowił cykl Róg Gryhama Mastertona, o czym pewnie wiecie, bo wspominaliśmy o nim w nawiedzonym podcaście. Dwa pierwsze tomy omówiliśmy w ubiegłym roku w nawiedzonym. Trzeci ja prawie skończyłem, ale czytałem go w trakcie tego szpitalnego grudnia, kiedy no nie miałem głowy do niczego. Przesiadłem się na audiobooki, bo się nie mogłem na czytaniu skupić i przesiadłem się też na dobre książki, bo ten trzeci tom Mogę powiedzieć, że najlepszy nie był, ale o ile Sylwek nie ma dosyć, no to pewnie do cyklu wrócimy, może nawet jakoś niedługo i przynajmniej do Syreny go doczytamy, tak? Więc róg powróci. Co jeszcze? CNT. CNT. Crime and Thriller, wydało Czerwoną Komnatę Herberta Georgea Wellsa oraz Duchy Kobiet Marjorie Bowen. Dwa kolejne tomy. To no może nie jest jakoś wiele, no ale cała biblioteczka Grozy od Cient już jest przeogromna, więc te dwa tomy to i tak no super, że to dalej jest kontynuowane. tak? Wydawnictwo Naukowe PWN wydało rejestr Grozy. Przewodnik po technikach narracyjnych Pawła Wielopolskiego i o tej książce wspominała już w pierwszej części Czasu Podsumowań 2025 Agata Garbowska-Karolczuk. Ja polecę oprócz tamtej wstawki oczywiście także rozmowę na temat tej książki, a mianowicie 260 odcinek podcastu Skąd Inąd w w którym Tomasz Stawiszyński rozmawia z Pawłem Wielopolskim właśnie o tej publikacji. Więc jeżeli jesteście niezdecydowani, albo się zastanawiacie na zasadzie kurcze, tak, literatura taka popularnonaukowa czy naukowa, to nie dla mnie, tak? no to posłuchajcie tej rozmowy, może zmienicie zdanie. Poza tym jeszcze Insignis wypada wspomnieć, bo wydało Jagnię wspomnianej Lucy Rose, która to też była wspominana w sumie w którymś z tych poprzednich czasów podsumowań. Wydawnictwo Poznańskie wydało Wszystko Dobrze, Mony Awad, drugą jej książkę w Polsce bodajże, i jeszcze widzę, że na liście wpisałem pieśń proroczą Pawła Lyncza od Marginesów, ale to był chyba 2024, przy czym pieśń proroczą, jakby nie patrzeć, polecam. Polecam też podcast Halo tu w którym Paweł i Agnieszka tę książkę omawiali, ja akurat niedawno skończyłem, może też kiedyś coś na ten temat podcastowego przygotuję. Pruszyński um, Iska jest kolejnym wydawcą na mojej liście i on e, może nie wydaje nowych horrorów ale, a przynajmniej ja nic takiego sobie nie przypomniałem robiąc notatki ale Pruszyński Iska wznawia książki Stephena Kinga z okładkami Dark Cryona. i to nie są premierowe publikacje, powtarzam ale ta seria wydawnicza jest niesamowita ona wygląda doskonale, ja mam wszystkie te wydania i początkowo nie byłem przekonany do tego stylu tak teraz nie wyobrażam sobie eksponowania na przykład w biblioteczce innych wydań Kinga. Znaczy okej, okay, są powieści, do których Pruszyński nie ma praw, więc one się w tej oprawie nie ukażą, ale wszystkie książki od Prusa Kingowe no ja będę trzymał na półkach, jak będę miał miejsce, bo teraz to tak już nie z tym bywa. Właśnie w tych wydaniach Dark krajona są niesamowite. No portfel kolekcjonerów cierpi oczywiście, ale w tym wypadku warto tak? wymienić stare wydania na nowe. Świetna rzecz. No dobra, no to wypada wspomnieć jeszcze, że wydawnictwo Mowa wydało wykwintne zwłoki, autorem jest oczywiście Poppy Z. Bright, Poppy Z. Bright chyba, po polsku powinienem powiedzieć. Wesper wydał godzinę wilka Roberta Maccomona, a wydawnictwo Nowa Baśń wydała złe nasiono Williama Marcza. I to jest chyba wszystko, co ja mam w moich notatkach. Wymieniłem nie wiem, 15-16 wydawnic bodajże, z czego niektóre wydają tylko pojedyncze horrory. Nie wiem, czy Nowa Baś coś poza tym złym nasieniem na przykład wydała, a inne sprzedają całą masę grozy, tak? Pozdrawiam akurat między innymi. Można czytać, nie wiem, dwie książki tygodniowo przez cały rok, a i tak się wszystkich premier horrorowych nie nadrobi. W mojej ocenie, no to jest naprawdę wspaniały okres, tak? Ten ostatni rok to był wspaniały okres dla fanagrozy, jeżeli ktoś mówi, że nie da się znaleźć żadnej ciekawej pozycji, no to prawdopodobnie albo za słabo szuka, albo magrudzi dla samego marudzenia, bo książek najróżniejszych, tak, wychodzi cała masa i w tym też sporo ciekawych. Ja gdzieś tam właśnie robiąc te swoje przeglądy, odrzucam też całą masę. Są wydawcy, których w sumie odrzucam praktycznie na start, bo Kojarzę ich właśnie z samymi zawodami kiepską redakcją, jakimś AI-em czy coś, więc nawet nie trafiają do tych moich wstępnych list. Tak jak mówię, tego są dziesiątki, setki. No super, tak, że przyszło nam żyć w takich czasach, jeżeli chodzi o horror na polskim rynku literackim. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. To nie do końca książka, ale Black Monk Games wydało w końcu wydało Delta Green, podręczniki do gry RPG, tak podręczniki do systemu Delta Green. Na ten moment można dostać od ręki dwa podręczniki główne, to jest przewodnik oficera prowadzącego oraz podręcznik agenta. W sprzedaży dostępny jest też dodatek Black Sights. Nie obyło się tutaj z tą premierą bez drobnych kontrowersji, bo premiera każdego z tych trzech tomów opóźniała się, a ludzie, którzy zakupili w preorderze komplet trzech podręczników mieli czekać na wysyłkę aż do odsuwanej w czasie premiery Black Sides, ale na szczęście mnisi w końcu postanowili wysłać etui z podręcznikami podstawowymi osobno. Więc no wyszli jakoś na tarczy, powiedzmy, z tej problematycznej sytuacji. Dobre posunięcie, oczywiście zgarnąłem właśnie od razu komplet, więc trochę też się irytowałem tym, że wszyscy dookoła mogą już mieć te podręczniki, a ja zapłaciłem premierową cenę, od razu całość zamówiłem i tego nie mam, no ale właśnie w końcu dostałem, etui już mam. Black Sides jeszcze nie, przy czym nie wiem, czy nie leci do mnie w tym momencie, bo mam jakąś przesyłkę w apce impostu i nie mam pojęcia co to, jest tak naprawdę, być może właśnie ten podręcznik. I rozmawiałem z Monkami na targach y, książki, na MFC, jeszcze w kilku innych miejscach i mówili, że sprzedaż Delty jest na tyle dobra i zainteresowanie w ogóle tym systemem, że możemy oczekiwać kolejnych podręczników. Ja jestem tym faktem oczywiście zachwycony. Może i od kilku lat zbieram wydania anglojęzyczne, ale trudno, będę miał każdy tą w dwóch egzemplarzach. A że część scenariuszy wychodziła najpierw w zeszytach, to czasem i w trzech egzemplarzach. No cóż, no. gdy kiedyś umrę, no to niektórzy wydawcy to odczują, tak? Polscy także. No i to chyba tyle ode mnie w temacie książek. Tak no, naprawdę, Delta Gim była dla mnie tym takim ogromnym wydarzeniem, ale przez to opóźnianie się premiery, bo czekałem na nią nie wiadomo ile, trochę te emocje opadły, więc jednak jakby miał wybrać jedno wydarzenie z rynku polskiego, to i tak by miał problem, bo to by było i wejście wydawnictwa, akurat w horror, bardzo mocne, i ta premiera, właśnie Ksiąg Krwi Odmaga, to chyba tak równolegle bym ustawił na tym samym poziomie. No dobra, no to przejdźmy do filmów. Jeżeli chodzi o filmy, to najlepsze wrażenie zrobiły na mnie życie Czaka, oddaj ją, Wielki Marsz, Towarzysz, Grzesznicy, Oszukać Przeznaczenie Więzy Krwi. Cicha Noc, Śmierci, Noc, Frankenstein, Obecność 4, Ostatnie, Namaszczenie, Czarny Telefon 2, Until Dawn, Herd Eyes i Abrahams Boys. I ja je w miarę tak ułożyłem od najlepszego do najgorszego, przy czym w miarę umownie nie zastanawiałem się nad tym jakoś bardzo, bardzo mocno. Dla mnie absolutnie najlepszym filmem 2025 roku było Życie czaka w reżyserii Flanagana. To nie jest do końca horror, ale to jest adaptacja opowiadania Stephena Kinga, w dodatku pierwszy akt to jest de facto opowieść o świecie, który zaczyna się rozpadać, w którym dochodzi do apokalipsy, więc myślę, że fani grozy mogą też przez to czuć się jakoś tam zaintrygowani, no i to jest po prostu świetny film, to jest genialne kino, obejrzyjcie sobie zwiastun, jeżeli jeszcze życia nie oglądaliście. Jeżeli poczujecie jakąkolwiek chemię z tym zwiastunem, no to koniecznie ten film nadróbcie, bo no to jest top jeden ubiegłego roku. Poza tym wymieniłem Oddaj ją. Oddaj ją to jest właśnie najmocniejszy horror 2025 roku w mojej opinii. Film, który zmiótł mnie z planszy w reżyserii właśnie braci Filippo. Nagraliśmy o tym filmie podcast z Agnieszką i Pawłem z podcastu Halotu to Otchłań że on poleciał w nawiedzonym podcaście. U nas jest ta recenzja. To jest film, który właśnie psychicznie miażdży. Ma mega brutalne, mocne sceny. Trigger warning. Jest sporo przemocy wobec dzieci. I to takiej naprawdę przegiętej. Jest mega smutny, mega dołujący, mega właśnie taki ryjący psychikę przez to. Polecam. Jak słyszycie, polecam. Wielki Marsz. Też było bardzo pozytywne zaskoczenie. Adaptacja książki Kinga, która wydawała się być. No, trudną, tak? Do przeniesienia na, na wielki ekran książką. Film mógł być nudny, mógł być wizualnie mdły. No, fabuła była spoko, tak? Ale też tak czytając Wielki Marsz kilka razy, no, nie czułem, jakby to sensownie przenieść na wielki ekran, ale się udało. Francis Lawrence dokonał tego i ten film nie dość, że jest przecież no, tam angażujący, to jest ładny. Mimo tego, że bohaterowie tutaj maszerują ulicami Main, długą po prostu trasą przez Pustkowia, no to ten film jest ładny. Świetnie wyglądał w kinie. No i też emocjonująca była to rozrywka, określa cudzysłów. Ten film też potrafi chwytać za serce i nie tylko końcówka, też dla mnie była niesamowicie przejmująca. No płakałem na wszystkich tych trzech filmach. W sumie na życiu czeka na oddają na Wielkim Marszu. Bardzo mi się podobała ta opowieść o no tu akurat braterskiej, chłopięcej przyjaźni. Polecam całe, całe to trio bardzo, bardzo mocno. Super zaskoczeniem był dla mnie towarzysz Hancocka, o którym nagrywałem jakoś niedawno. Bo to był film, względem którego ja nie miałem większych oczekiwań. To nie jest tak, że się obawiałem, że to coś tam nie wypali, ale też absolutnie nie spodziewałem się, że to będzie bardzo dobry film, a dla mnie seans był niezwykle udany. Towarzysza bardzo polecam. Grzesznicy też zrobili na mnie świetne wrażenie. Głównie jako no właśnie taki ładny film z budżetem, który widać, z ogromną dbałością o szczegóły, z pięknymi scenami. Ten horror to tam akurat był drugo, jak nie trzeciorzędny dla mnie i tak nie do końca dowiózł, ale całościowo Grzesznicy w kinie to było bardzo fajne experience, doświadczenie, przeżycie i ta scena oczywiście, gdzie jednoczą się kultury, no to przejdzie do historii kina, już przeszła tak naprawdę, więc Grzeszników też szczerze polecam o szukać przeznaczenie języka krwi, to była ogromna niespodzianka. Zresztą tak samo jak Cicha Noc Śmierci Noc, bo te dwa filmy na samym początku no, nie budziły jakichś ogromnych emocji, Zresztą może inaczej. Chodziło o to, że Wiecie, no wracanie do jakichś takich znanych serii po latach, no to to brzmi jak odgrzewanie kotleta, odcinanie kuponów, na zasadzie, no weźmy jakąś znaną franczyzę, ludzie pójdą do kina, na pewno zarobimy, nawet jak to będzie najgorszy paździerz, zarobimy. A tu się okazało, że te w krwi Final Destination, że to jest najlepsza odsłona serii, prawdopodobnie świetny film, świetnie też e, gdzieś tam będący tym legacy sequelem nawiązującym do poprzednich części, spajającym tak naprawdę te poprzednie filmy w uniwersum. No, to jest coś niesamowitego, co tutaj Lipowski i Stein zrobili. Więc krwi są mega pozytywnym zaskoczeniem. Cicha Noc Śmierci, noc także, bo to też jest, nie wiem czy nie, najlepszy film z tej serii. Fajny horror z ciekawym wątkiem, nie wiem, romantyczno-komediowym, dobrze zrealizowany, ze świetną masakrą nazistów w połowie filmu. Cicha Noc Śmierci, noc też zaskoczyła. Frankenstein, Del Toro. On już trochę rezonuje ze mną, kapkę słabiej, ale to mimo wszystko jest. Dobry Del Toro, tak? Bardzo ładny film ze świetnie po prostu skomponowanymi kadrami, scenami, z, scenografia, kostiumy, tam wszystko robi niesamowite wrażenie. No i samo przeniesienie historii Frankensteina na wielki ekran w ten sposób też do mnie przemawia. To też jest topka tego roku. Obecność czwarta Havesa, też Chavesa, to też było zaskoczenie, bo trzecia obecność trochę nas zawiodła, tak, więc już... Nie wiem, no ja aż trochę się jarałem tym filmem. Wiadomo, tak, no spędziliśmy tyle czasu badając e, życie, i twórczość, i kłamstwa, i oszustwa Warrenów, Eda i Lorraine, że obecności, no nie mam do Jaggerów, jakby nie patrzeć, no musiały trochę jagać. I ta czwarta część e, zaskoczyła pozytywnie. Nie była odcinaniem kuponów, nie była jakimś generycznym chorymorkiem. Ma swoje e, wady, problemy, ale bardzo fajnie gdzieś tam domyka pewien etap. W sumie to nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo już zapowiedziano jednakże że te kontynuacje będą takie czy inne. Ale no, to miało być domknięcie i rzeczywiście jako domknięcie Obecność 4 się sprawdza bardzo dobrze. Jak będą to ciągnąć dalej? No nie chcę ciągnąć, wiadomo, no hajs przynosi, więc nie ma się co dziwić. No mam nadzieję, że po prostu te kolejne ewentualnie produkcje, czy film, czy serial też będą trzymać mniej więcej taki poziom, bo to jest, ta Obecność 4 przypominała bardziej jedynkę i dwójkę niż trójkę. No a jak widzieliście części od 1 do 3, no to wiecie, że to jest bardzo dobra wiadomość. Bo tak samo zaskoczył, w sumie tak cały czas mówię, że coś zaskakuje, ale no to był trochę taki rok zaskoczeń dla mnie. Czarny Telefon 2, znowu. E, mieliśmy Czarny Telefon 1, który był spoko, jasne, na bazie opowiadania Stevena Kina, ale nagle okazuje się, że Derrickson ma kręcić sequel, sequel, gdy jedynka miała totalnie zamkniętą, zakończoną historię, więc o czym ten sequel ma niby być potem pojawiły się jakieś materiały marketingowe, które były fatalnej jakości, naprawdę wyglądały jak jakiś słaby fanfilm czy coś no to raczej zniechęcało potem się okazało, że ten Czarny Telefon 2 to będzie trochę, być może to będzie trochę zżynka, z żynka z koszmaru z ulicy Wiązów. No tak, nie zapowiadało się to wszystko jakoś szczególnie dobrze, okazało się, że film absolutnie dowiózł. Pod każdym jednym względem jest spoko sequelem, jest totalnie innym filmem niż pierwszy Czarny Telefon, ale nadal dobrym, ciekawym, fajnie zrealizowanym, ma trochę dobrych scen horrorowych. Jeszcze pojawia się tam Mando, co dla całej ekipy Steven StephenKing.pl i Radia SK oczywiście było super zaskoczeniem, także w sequelu adaptacji Joe'a Hilla, opowiadania Joe'ego Hilla pojawia się postać Mando uśmialiśmy się w kinie no i tyle, no też polecam Until Dawn, kolejny film to jest, już schodzimy w te rejony gdzie te filmy może nie są jakieś super ale dla mnie to też było pozytywne zaskoczenie finał nie do końca dowiózł bo jest zbyt bezpieczny, jest za mało horrorowy po prostu, ja jednak bym wolał żeby tam połowa tych osób co przeżyła co najmniej jeszcze zginęła a tak się nie stało, ale Until Dawn ma fajne sekwencje yy, grozy, ten motyw trochę dnia świstaka, ale jakoś tam się sprawdza, no przede wszystkim yy, ten motyw wybuchów, <grydy> to jest coś co zapadło mi w pamięć, pewnie zostanie ze mną na lata, zostanie mi w pamięci na lata yy, ta, yy, to picie wody, tak i potem eksplozje <grydy> to było coś, to była jedna z moich ulubionych scen w kinie, jeżeli chodzi o grozę, czy w ogóle w kinie z tego ubiegłego roku wybuchy właśnie w Until Dawn Polecam Hard Eyes, czyli Serco Oki, o którym rozmawialiśmy ostatnio w podcaście na Walentynki w 2026 już. Wiem, że to was może dziwić, bo tam pojawiły się komentarze też pod podcastem, że Jezu, przecież to jest zły film, bez nadzieja i tak dalej. Mando i Jerry też byli zawiedzeni. No ja się bawiłem dobrze. To jest subiektywna topka dla mnie. Hard Eyes było fajną rozgrywką, uśmiałem się, dobrą komedią, fajnym filmem romantycznym, fajnym slasherkiem. Wszystko jakoś tam mi zagrało. Znowu, to nie jest film idealny, bez wad, ale od strony rozgrywki sprawdził się bardzo dobrze no i na końcu tej listy Abrahams Boys chłopcy czy chłopaki Abrahama w reżyserii Nataszy Kermani to jest film trochę chciałem być kontrowersyjny Kontrowersyjny pod kątem takiej polecajki bo to jest slow burner. my o nim nagrywaliśmy w Radiu SK Podcast i no to jest film, który może zniechęcić, może znudzić czy coś ale jeżeli jakkolwiek was wciągnie no to powinniście być zadowoleni bo mimo wszystko jest dobrze zrealizowany jest w miarę ciekawy no i znowu jak jesteście w fanami Joego Hill'a no to też warto znać adaptację jego tekstu dobra, więc to jest ten segment filmów, które mi się naprawdę bardzo podobały które zaliczam do takiej mojej osobistej topki, tuż za podium wymieniłbym jeszcze cztery tytuły, po pierwsze Good Boy'a Bena Leonberga. To jest ten film o piesku, o którym też już co najmniej kilka osób wspominało w czasie podsumowań. Moim zdaniem on ostatecznie nie do końca dowodzi. Ja się spodziewałem czegoś więcej. To jest dla mnie trochę zmarnowany potencjał, ale mimo wszystko to, co tutaj zrobiono z tym psem jest super. Tak? I choćby przez to, że to jest film wyjątkowy od tej strony nie wiem, czy to nazwać formalnej, czy jakiej, ale właśnie od strony tego, że on opowiada, przedstawia świat z perspektywy psa i że ten pies tutaj gra pierwsze skrzypce, choćby przez to warto Good Boya obejrzeć. A poza tym on ma też masę fanów, więc być może do was trafi lepiej niż do mnie. Poza tym wymieniłbym tutaj Nosferatu, Egersa. To był dobry film. Ja raczej byłem pozytywnie nastawiony już po się do niego, tak, byłem zadowolony z seansu, ale mimo wszystko, jak tak myślałem o wszystkich dobrych filmach z ostatniego roku, to Nosferatu szybko mi się zatarł w pamięci, tak, to był w miarę spoko film, yy, też ładnie zrealizowany, ale, no nie wiem, no, ten Deltora na przykład od strony wizualnej zrobił na mnie dużo lepsze wrażenie niż Egers. mimo że u Eggersa to też jest fajna pocztówka z epoki, yy, to jednak dla mnie Egers jest poza podium. Poza tym Together Shanks'a, o którym też nagrywałem z Martą. Pozdrawiam Martę. To też jest film, który jest w porządku, ale ma sporo głupotek, jak to picie wody z kałuży w jakiejś jaskini czy coś, co nie ma żadnego absolutnie sensu. I to też jest film, który zwiastował, zapowiadał więcej, tak? który moim zdaniem jest też trochę takim niewykorzystanym potencjałem. To jest film, który tak trochę sugeruje, że będziemy mieli sporo horroru cielesnego i to takiego pojechanego, a tu się okazuje, że tego jest tylko kapka, trochę też w takich sekwencjach komediowych, co nie jest złe jako takie, ale jest tego mało, a potem film się kończy i tyle. Nie jest zły, mimo wszystko to jest jeden z tych lepszych filmów ostatniego roku, ale moim zdaniem no, mógł być o wiele, wiele lepszy i tak samo jest z Małpą. Małpą Perkinsa, to jest jedyny Perkins, którego widziałem w ubiegłym roku w kinie. Małpa jest w porządku, ma kilka fajnych sekwencji. Miło, że to nie jest jakieś takie też kopiowanie serii Final Destination, tylko jednak trochę bardziej oryginalna produkcja. Znowu opowiadanie Kinga wydawało się być niemożliwe do przeniesienia na wielki ekran. Znaczy niemożliwe, no trudne, tak właśnie. Yy, to, to nie jest opowiadanie z cyklu. Widzę to od razu jako serial czy film. A Perkinsowi się udało i powstał z tego całkiem solidny, rozgrywkowy horror. Ale znowu oczekiwałem więcej, więc dla mnie tuż za podium. Za to absolutnie poza podium. <sum> Są dwa inne filmy. Które jednak wymienię, bo one mają spory fandom, sporą fanbazę, i gdzieś tam to są jednak mimo wszystko dobrze zrealizowane horrory z, z budżetem, który widać i czuć, tak, takie tu, nawet z rozmachem, można by powiedzieć. Więc wymienię je zniknięcia Kregera i 28 lat później Bojla. Ja się na obu tych filmach zawiodłem, więc no, ja ich osobiście nie polecam, ale rozumiem, że w takiej topce dobrze by było o nich wspomnieć i no, z woli uczciwości czy nie to niniejszym. No i są jeszcze inne filmy, których ja nie widziałem, ale które koniecznie chcę nadrobić w najbliższym czasie, jeżeli będzie taka możliwość. Nie dotarłem do kina, nie zobaczyłem ich w streamingu, niestety, ale chcę to cały czas nadrobić. I są to brzydka siostra, Emily Blistfeld, o której dziewczyny na przykład Marta i Bogusia wspominały wielokrotnie. Ja bardzo brzydką siostrę chcę nadrobić. Poza tym dwa azjatyckie filmy. Dead Talent Society, Hsu i Best Wishes to All, Shimotsu. To są filmy, które pierwotnie ukazały się jeszcze w latach 2023-2024, ale taką szerszą dystrybucję uzyskały w roku ubiegłym, w 2025. No i też niestety jeszcze ich nie nadrobiłem, ale je koniecznie Obejrzę i na pewno też o nich coś nagram. Dead Talent Society i Best Wishes to All. Słyszałem o nich raczej dobre e, opinie, więc mam nadzieję, że mi się spodobają. A jeżeli nie, to i tak myślę, że jako ciekawo, e, cieka taka ciekawostka, tak, taki trochę bardziej niszowy e, tytuły się sprawdzą jako tematy podcastu. Poza tym chciałbym nadrobić jeszcze niebezpieczne zwierzęta. E, Shona Byrna, e, Presence, Soderberga, Rabbit Trap, Chaneya i Bone Lake Mercedes Bryce Morgan mam więc ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmów do nadrobienia i na pewno istnieją jeszcze jakieś inne horrory z ubiegłego roku, o których zwyczajnie nie słyszałem, bądź też zapomniałem o nich w trakcie przygotowywania notatek do tego podcastu, więc jeżeli przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś tytuły, no to dajcie znać w komentarzach, bo ta lista może się rozrosnąć, tak? Powolutku, pomalutku będziemy to sobie gdzieś tam nadrabiać i o części z nich na pewno jeszcze w nekro usłyszycie. No dobrze, wprawdzie już jest dosyć późno i ten podcast zaraz powinien polecieć. Ja czuję, że mój nos jest coraz bardziej zapchany, ale na koniec jeszcze szybciutko te gry. Jak już tutaj dotarliśmy, to przelećmy przez nie. Ja praktycznie nie gram w nic premierowo. Mam tak ogromny backlog, że szkoda mi pieniędzy na gry premierowe, no bo o ile takie książki, na które też wydaje kupę hajsu, ale książki potrafią się wyprzedać i potem trzeba przepłacać za nie, by je zdobyć, tak na Allegro nagle czy jakimś olx się kosztują 10 razy tyle, co cena okładkowa, no to z gram jest na odwrót. Tak? Gry tanieją, trafiają do bundli, czasem można za nie, 20 zł dostać 7 tytułów naraz, więc ja o premierach raczej czytam, niż je testuję. Kuba w pierwszej części Czasu Podsumowań wymienił kilka wartych uwagi indyków, m.in. Last Report. I Last Report jest dostępny teraz na Steamie w promocji. Mam je w koszyku nawet, tylko że nie mam czasu teraz za bardzo grać, więc to no nie wiem, czy to sfinalizuję, ale trochę korci. Wojtek Gunia wspomniał natomiast o Kronosie. I rzeczywiście Chronos The New Down od Blobelków powinien trafić na listę każdego polskiego fana grozy i to jest jeden z tych ważniejszych tytułów horrorowych z 2025 roku i skoro już mowa o polskich studiach no to Techland wydało Dying Light The Beast, ja mam cały czas w plecy dwójkę i trzy czwarte jedynki więc jeszcze długa droga przede mną zanim do The Beast dojdę no ale opinie znajomych gdzieś tam raczej zachwalają tę grę a 11-Bit Studios wypuściło w 2025 The Alters i The Alters to oczywiście nie jest horror ale bardzo ciekawy survival science fiction, więc yy, no warto myślę też, zwłaszcza jak się jest z Polski, na ten tytuł gdzieś tam zerknąć. Innym ciekawym tytułem science fiction, ale już typowo takim grozowym, przerażającym horrorem jest Routine. Routine wydane przez Row of Fury. W tej chwili jest nawet na promce, z tego co widziałem. Jeżeli macie skorna, to możecie nabyć Routine już za 69 zł, więc no jest, to jest taka całkiem sensowna promka. A za 30 zł można w tym momencie kupić inny horror od Row Fury, a mianowicie Post Traumę. Post -trauma, survival horror w klimacie gierek z drugiej plejki, też raczej pozytywnie przyjęty, więc dwa te tytuły, tak, Routine, Post -trauma. teraz są nawet na promocji, więc możecie się nimi zainteresować. I wspomniałem o bloberkach, którzy w 2024 roku wydali remake drugiego Silent Hilla, a w 2025 oczywiście ukazał się Silent Hill F. Wszyscy poza ludologami raczej chwalą, więc trzeba będzie też w końcu nadrobić. Co ja tu jeszcze mam? Z tych mniejszych tytułów wyszły trzecia część Little Nightmares oraz The Midnight Walk, a poza tym dorzuciłem do listy jeszcze Karma The Dark World. Ten, grę dorzuciłem przez ciekawy setting, bo to, tak jak Chronos to Polska lat 80., tak Karma to wschodnie Niemcy lat 80., więc też myślę, zwłaszcza dla mojego pokolenia takie w miarę ciekawe klimaty. Jeszcze jestem garmanistą, nie? Więc wiadomo. Poza tym dorzuciłem do listy jeszcze Total Chaos od twórców Total Overkill. No i jeszcze z takich mniejszych tytułów No, I'm Not A Human, które miało bardzo fajne demko, Dead Take, Look Outside, Clover Pit i Eyes of Hellfire. W sumie to te dwa ostatnie posiadam nawet, tak? Clover Pit i Eyes of Hellfire. Chyba Eyes of Hellfire było w jakimś bundlu. A Clover Pit kupiłem po sukcesie Backshot Roulette, po sukcesie właśnie Potem, że po prostu kupiłem Backshot Roulette w miarę premierową, nawet nagrałem podcast, bo mi się całkiem podobało, to była ta rosyjska ruletka horrorowa, taka brudna, dziwna, no i potem pojawił się Clover Pit i to jest symulator jednorękiego bandyty, ale oczywiście też właśnie w klimatach takiego brudnego horroru. Może to nie jest poziom Balatro, ale jest wystarczająco skomplikowany i wciągający, by smarnować przy nim kilka godzin. I ja go nawet prawie wymaksowałem i też miałem nagrywać podcast, ale nagle wjechała aktualizacja i to taka spora aktualizacja, która trochę namieszała, rozbudowała grę. Do tej pory już jej, już, już, jeszcze jej nie ukończyłem po tej aktualizacji, ale w końcu to zrobię i może wtedy właśnie też o Clover Pit coś nagra. A, i 2025 rok to oczywiście także rok, przynajmniej dla mnie, nowego podgatunku gier grozy, czyli Anomalii Horror. To nie narodziło się chyba w 2025, tylko jeszcze tam rok, czy nawet dwa lata wcześniej, ale w 2025 tyle tego wyszło, tyle nowych tytułów, że nawet nie chcę mi się ich wszystkich wypisywać, sprawdzać teraz, co jest z tego roku, miesiąca i tak dalej. Ja kupuję, co ciekawsze, tytuły z tego worka i może nawet w tym, albo w przyszłym roku Przygotuję jakąś prelekcję na ten temat, właśnie o Anomalii Horror. Najprawdopodobniej no na Kapitulasz, no bo to jest ten konwent, na którym jestem co roku i na którym też jestem zawsze prelegentem, więc być może na Kapit 2026 albo 2027 o Anomalii Horror coś usłyszycie. No i być może też co jakiś czas bym wrzucał wtedy jakiś podcast, jakiś taki double feature, może bym robił. No i jako, że po pierwsze, notatki mi się w miarę skończyły a po drugie powoli tracę głos i zaczynam tutaj kasłać, co wycinam, ale trochę mi to utrudnia mówienie, no to będę ten podcast kończył. Tak jak mówiłem wcześniej, nie, jeżeli macie jakieś własne polecajki, odkryliście jakiś film, jakąś książkę, komiks, g serial, który wam się bardzo podobał, czy cokolwiek innego, to dawajcie znać. Ja tutaj komiksy pominąłem, bo tak premierowo, to co premierowo czytałem, no to wszystko omawiałem w Nekro raczej i nie wiem, czy mnie coś jakoś mega pozytywnie zaskoczyło. A jeżeli chodzi o serialu, to też tylko oglądałem premierowo Instytut na podstawie powieści Stephena Kinga i to Witajcie w Dery. Też no, w pewnym sensie na podstawie twórczości Stephena Kinga o jednym i o drugim serialu opowiadałem w Radiu SK szczegółowo. To były pozytywne zaskoczenia, jedno i drugie. Instytut jest bardzo niedofinansowany, tam czuć niski budżet momentami bardzo, bardzo, ale całościowo to jest fajny serial, bo jest to adaptacja świetnego materiału wyjściowego która czerpie te wszystkie dobre momenty z tego materiału wyjściowego dobre elementy i silne emocje właśnie wzbudza w widzów, więc Instytut polecam to Witajcie w Dery, też było w sumie dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, ja się bawiłem dobrze, z uwagami, jasne i tak nie do końca też czuję się targetem tego serialu, bo raczej są skierowane do młodszych, ale mimo wszystko polecam go również no i dobra, już nie będę przeciągał, tak jak mówię. Dzielcie się własnymi typami. Już tam jakieś pojedyncze komentarze czy wiadomości od Was dostałem, to sobie to wszystko gdzieś tam zapisuję. Już jakiś nowy koszyk w księgarni internetowej buduję. No, to tyle ode mnie na dzisiaj. Kończymy czas podsumowań 2025. Udało się. Dziękuję za to, że byliście z nami przez te trzy odcinki. A ja teraz tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.